Michał Ogrodowicz, komisarz SEF. Czołem SEF. Siemanko, Jacky, i witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Nie słyszycie nas dla odmiany przy okazji czegoś z uniwersum Obcy kontra Predator, <grym> bo no tak. sięgamy po coś zupełnie innego. Namówiłem tutaj drogiego Sewa, aby ze mną podyskutował co nieco o serialu z uniwersum DC dla odmiany, a konkretnie o serialu Peacemaker. Niedawno, bo z naszej perspektywy to dosłownie kilka dni temu, niespełna tydzień, dostaliśmy drugi sezon serialu Jamesa Gana właśnie o postaci Peacemakera. Pierwszy sezon zadebiutował kilka lat temu, bo to był 2022 rok. No i to była jakoś tam głośna produkcja z różnych względów, no bo to właśnie pierwszy, pierwsza produkcja Jamesa Sagana w DC po tej jego przygodzie z Marvelem do tego... Znaczy, jeszcze zaznaczmy, że pierwsza serialowa, ponieważ pierwszym tak, tak, tak. jego produkcją był Suicide skład, który wprowadził nam Peacemakera. Tak, dokładnie tak. Dzięki, dzięki tutaj za doprecyzowanie. Pierwsza serialowa produkcja Gana w tym uniwersum, no i to też było takie wejście mocniejsze właśnie Gana w ten świat, no a jak już wiemy z obecnej perspektywy, no on jest tym głównym architektem całego DC, no bo on odpowiadał za nowego Supermana, wiadomo, że pr będzie pracował nad jego kontynuacją, no zaserwował także nam tego, ten drugi sezon Peacemakera, no i postanowiliśmy sobie o nim co nieco pogadać, ale zanim przejdziemy do drugiego sezonu, no bo myślę, że on tu się będziemy wspólnie zgadzać, jest dosyć istotny właśnie dla tego, co DC próbuje tworzyć, to ja Cię chciałem zahaczyć najpierw o kilka takich kwestii bazowych, a mianowicie, jak Ty znajdujesz Jamesa Gana jako twórcę, czy go lubisz, czy, czy nie, czy kupujesz to, co on tworzył w Marvelu, czy nie wiem, widziałeś może też coś z tych jego autorskich produkcji poza Marvelem i DC, no i na drugą nóżkę od razu, czy ciebie przekonywała w ogóle idea serialu o postaci, jaką jest Peacemaker? <śmiech> znaczy tak, zacznijmy od Jamesa Gunna. James Ga z Gunnem mam ten... pro. Znaczy... To nie jest do końca problem. To jest ta kwestia, że trochę spoilerując moje podejście do moje podsumowanie tego drugiego sezonu Peacemakera, e, ja bardzo lubię jego twórczość, a dokładnie rzecz ujmując, nie mówię o samych projektach, bo mhm. mam trochę wrażenie, że nieważne o czym ten człowiek stworzyłby film, e, on ma to, co mi się tutaj tak na bardzo podoba, mam na myśli tutaj skupienie się na bohaterach, mhm. bo emocje, relacje między bohaterami, czy to będzie na naszej Ziemi, czy to będzie w odległym kosmosie, tak jak to było przede wszystkim w Strażnikach Galaktyki i jest kluczowe. i jest, jest istotne, jest bardzo ważne i, i, i prawie zawsze jak najbardziej do mnie działa. Z drugiej strony też cieszę się, że James Gunn istnieje, bo um, i zakładam, że podobnie jak dla mnie, dla wielu jest to człowiek, który uczy nas trochę muzyki z lat 70, 80, 90, <śmiech> bo, bo to jest jego absolutnie... Charakterystyczny, czy wręcz powiedziałbym, obowiązkowy element jego twórczości co nieraz tłumaczył swoją drogą. Mam tylko problem taki, że jak długo da się to pociągnąć, bo on ma dosyć, przynajmniej jeżeli chodzi o super bohater, żyznę, stały styl. Możemy ją lubić, możemy nie lubić, itd., tak dalej, ale fakt jest taki, że z większymi mniejszymi zmianami, fluktuacjami. Ten sam styl opowiadania historii mieliśmy w Strasznikach Galaktyki, mieliśmy w Peacemakerze, mieliśmy w Suicide Squad, mieliśmy w Creature Commando i mieliśmy w Supermanie. Co do pewnego stopnia działa, ale powoli moim zdaniem już osiągamy ten poziom, że czas na coś innego. I, i tak jak wspominałeś, James Gunn jest odpowiedzialny za stronę kreatywną całego DC nowego i on jest powiedzmy takim Kevinem Feigiem, tylko jeszcze dodatkowo tworzy to filmy i naprawdę trzymam za niego kciuki, że inne osoby będą mu pomagać, inne osoby będą podchodzić do kolejnych filmów. I na przykład fakt tego, że następny film, czyli Supergirl będzie nie od niego, cieszy mnie niezmiernie, bo jest to twórca moim zdaniem dobry, ale... Monotematycznym, jakby on mniej więcej wszystkie historie opowiada w ten sam sposób, co jest bardzo niebezpieczną drogą do znudzenia się pewnego rodzaju, do pewnego się wysypania, bo no niestety dobra, idealna pas, no nie idealna, może bardzo dobra pasa nie może trwać, powiedziałbym, w nieskończoność. Tak więc James Gunn, jak najbardziej na plus, ale. Trochę mam już wrażenie, że może boję się na zasadzie takiej, że za chwilę jak coś nie do końca wyjdzie, to będzie nas bolało bardziej niż gdyby to było przy, przy jakimś innym twórcy, mniej zaangażowanym, jeśli tak to można e, powiedzieć. Natomiast drugiego pytania, czy drugiej części twojego pytania wyleciało mi To poczekaj, że żeby... W sumie odpowiem i przejdziemy do drugiego pytania, czyli <śmiech> dobrze, Peacemaker'a, dobrze, dobrze, dobrze. bo y, ja do tego wszystkiego, co mówisz, to bym dorzucił do tego charakterystycznego stylu Gana jeszcze ten nieco niegrzeczny humor, y, trochę wulgarny, trochę tak. przygięty i... <śmiech> taką sympatię do nie wiem trochę przygrywów, trochę jakiejś takiej obscendowania. No jednak to jest gość, który się wywodził gdzieś tam też z kręgu tromy i ja mam wrażenie, że to mocno czuć. Gdzieś tam w feelingu tych jego głównie powiedziałbym filmów tych autorskich, jak nie wiem Pokroju Robale, czy nawet nie wiem Scooby-Doo, jego to jest dla mnie właśnie trochę taki przegięty, kampowy film, kampowe kino, ale on przemycał tego dużo właśnie i w Strażnikach Galaktyki, szczególnie w Dwójce mam wrażenie było bardzo dużo tego humoru, w Suicide Skład, no i tutaj w Peacemakerze to też będzie widoczne, bo no ten humor tutaj to jest na pewno coś, co z jednej strony było pewnym nową, na pewno jeżeli chodzi o superbohaterszczyznę, z drugiej strony no zakładam, że nie wszystkim to siada i tak jak ja się zgadzam z tym, co mówisz, że te mocne jego strony to jest to na pewno skupienie się na postaciach, muzyka, też dosyć charakterystyczny styl wizualny tych, tych produkcji, ale ta, ten taki to ryzyko znudzenia się, czy pewnej powtarzalności, to ja ci powiem, że ja już trochę to zaliczyłem, jeżeli chodzi o Gana, mhm. bo ja na przykład wcale nie byłem jakimś wielkim zwolennikiem tego jego Suicide Składu. Nie ukrywam, że idąc na tamten film do kina wybierałem się z naprawdę ogromnymi oczekiwaniami, no bo wiesz, to, to było nazwisko wtedy opromienione jeszcze właśnie pasmem sukcesów w Marvelu. Ja bardzo lubię, jego strażników galaktyki, też mam cały, sen, cały czas sentyment chociażby do jego robali, więc byłem bardzo ciekaw co on dostarczy przechodząc do DC. Tym bardziej, że dla odmiany ja nie lubię tego filmu Ayer'a, ale, ale ja w ogóle nie lubię Ayer'a dla odmiany, więc to <śmiech> <śmiech> więc no też no pewnie nie nowość w sumie, no i ja już tam czułem trochę powtarzalności, trochę zmęczenia, trochę grania na podobnych nutach, podobnych patentach i no nie ukrywam, że miałem obawy co do, do tego, co on będzie w tym DC serwował, także no ja jestem bardzo ciekaw właśnie, w którym kierunku to pójdzie, no bo ja rozumiem, że ty Supermana widziałeś. Te... Supermana widziałem, wiesz co ci powiem, dla mnie takim może elementem spadkowym, czy takim, gdzie troszeczkę zapaliła mi się, może nie czerwona, ale żółta lampka, to jest Creature Commando, czyli koszmarne komando. A to nie widziałem. To jest ta animacja, tak? Serialowa? Tak, to jest animacja e, krótka, bo tam chyba 8 odcinków po 25 minut, ale rzeczywiście, tak naprawdę mamy tam odhaczone wszystkie elementy Jamesa Gana, Muzyka, piosenki, które charakteryzują nam bohaterów, e, przegrywy, e, dramatyczne historie i, i tam już e, jest rzeczywiście, jeśli mogę, ewentualnie odsyłam e, na inny podcast, który współpracował. Władze, czyli Pora Imperatora, mm -hmm. tam omawiamy i koszmarne Komando i <laughs> Supermana. Dziękuję. E, tam, jakby mówię, że są różne problemy obu tych produkcji. One są różne, ale teraz, może przechodząc trochę do odpowiedzi na Twoje pytanie, dlaczego ja w ogóle Pismo zacząłem oglądać? Bo powiem szczerze, że po filmie Suicide Squad nie był to, znaczy nie za bardzo rozumiałem wtedy i nadal musiałem sobie odświeżyć aż takie zachwyt nad tym z filmem. Mm -hmm. On mi się podobał. On był w porządku. Koniec, tak naprawdę. A wiele osób bardzo pozytywnie się wypowiadało i tak dalej, i tak dalej. Trochę tego nie rozumiałem. Natomiast jednak po Supermanie, to obejrzenie Supermana z różnego rodzaju jego problemami i, i, i tak dalej, na tyle jednak zaangażowałem się w to uniwersum, czy na tyle spodobał mi się ten super, hiper, ludzki, uśmiechnięty Clark Kent, że stwierdziłem, dobra, James Gunn daje ci szansę, może najwyżej się przejadę tak jak na MCU, ale będę teraz oglądał wszystko. No więc stwierdziłem, że Peacemaker zalicza się do tego nowego uniwersum, więc obejrzałem właśnie pierwszy sezon, a kiedy zaczynałem drugi, no to już bodajże mieliśmy 3 czy 4 odcinki za nami, tak więc z drugim sezonem byłem na bieżąco. Więc, więc taka, taka jest moja punkt wyjścia i mój punkt wyjścia właśnie był taki, że e, daję, ci, daję szansę Jamesowi Ganowi, pokaż mi jak ty chcesz tworzyć cały ten uniwersum łączące filmy i seriale. Znaczy to w sumie mieliśmy podobną drogę, bo mnie też dopiero Superman zmobilizował, żeby po tego Peacemaker'a sięgnąć, bo ja słyszałem bardzo dużo dobrego o tym serialu, że to jest super rzecz właśnie na etapie tego pierwszego sezonu, ale no nie ukrywam, że właśnie te, te moje takie dosyć chłodne odczucia do Suicide Squad'u powodowały, że ja nie czułem potrzeby, żeby po to sięgać no, no bo to, to też miałem podobnie jak ty, że okej, okay, to nie był jakiś zły film, ale, ale też jakoś mnie nie porwał i przede wszystkim, tutaj mogę wrócić do tego swojego drugiego pytania z początku, no dla mnie było trochę zaskakujące, że ten pierwszy aktorski serial z DC dostaje postać dla mnie tak antypatyczna, i zniechęca mnie do oglądania <głos> czegokolwiek z nią, jak Peacemaker. No i... No bo pamiętajmy, mm -hmm. że on jest semi-antagonistą Suicide Squad, tak? tak no tak. on na końcu jest tym złym, że tak powiem. Dokładnie tak. No i właśnie tu to, to wracając do tego pytania, czy e, dla ciebie to był interesujący pomysł, dobry, ciekawy? Ciebie to przekonywało, czy, czy właśnie odrzucało cię raczej od tej produkcji? Jak ty podchodzisz do Peacemaker e, powiem, jako powiem... postaci? Znaczy, yy, nie miałem żadnych oczekiwań. Znaczy, się ta postać yy, po, po, po filmie, ja, ja trochę w pewnym momencie miałem taką. Potężnie zacząłem się zastanawiać, jak on może mieć serial, skoro on zginął w tym filmie, dopiero później. Jakby. No, no, no, no nie bo. Ty jeden, mniej więcej nie tak się jeden. kończy, tak? No, no przecież mniej więcej no, film kończy się dosyć. Jeśli tak to mogę powiedzieć, standardowo, tak? No, złole zostają pokonani, albo dosłownie zabici, albo ogłuszeni i tak dalej. Dobrzy pokazują, że jednak są dobrzy, mimo że są e, draniami, I, i, i, i koniec. Idziemy do domu, tak? Więc mówię, ja tak naprawdę do momentu Supermana, do momentu tego dania szansy Jamesowi Gunnowi, nie to, że nie chciałem oglądać peacemakera, tylko w ogóle jako osoba, która nie, nie, nie, nie ciągnie ją specjalnie do seriali, e, stwierdziłem. Nie mam takiej potrzeby, jakby w ogóle mnie to nie, nie, nie interesuje tak naprawdę, ale też nie negatywnie, ani pozytywnie, po prostu nie trzeba. Mhm. No to yy, myślę, że możemy sobie przejść pomału do tego pierwszego sezonu, o nim porozmawiamy krótko, bo... Yy... Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale w zasadzie tak jak opisujemy te cechy charakterystyczne dla twórczości Jamesa Gana, to Peacemaker to jest trochę serial wycięty po prostu z tych jego ulubionych klisz patentów i pomysłów. Ja bym powiedział, że nawet do tego stopnia, że jeżeli ktoś kojarzy Slighter, czyli robale ganowskie, ten jego horror komediowy z początków jego drogi, to ja ja cały czas miałem nieodparte wrażenie, że Gan po prostu cieszy się jak dziecko, że ktoś pozwolił mu w serialu z wysokim budżetem i dla dużej wytwórni zrobić remake Robali z superbohaterami. No bo wiesz, piosenki są łącznie z tanecznym intro nawet do, tak do tego serialu. Grupa przegrywów jest, no bo mamy oczywiście Chrisa Smitha, tytułowego Peacemaker'a i bandę przegrywów z Argus, którzy zostałem skierowani do jakiejś tajemniczej operacji motyl i, i mają zajmować się zabijaniem jakichś ludzi z tajemniczej listy i w zasadzie to jest taka grupa trochę niedopasowanych bardzo postaci doprawiona jeszcze postaciami z ich orbity, bo, bo między innymi taką postacią jest ten Vigilanti chociażby, który się po prostu kręci wokół Peacemakera mamy dużo wulgarnego humoru nawet i nagość się pojawia, co w serialu superbohaterskim było pewną nowością, no bo jednak, umówmy się, to była strefa, strefa taka za, zakazana mocno. Ja pamiętam, że mhm, kiedyś Dorota Andrzejewska-Szpak napisała taki bardzo dobry artykuł, że w kinie superbohaterskim wszyscy są piękni, ale nikt nie jest napalony, nie? czy coś w tym stylu, parafrazując pewne sedno tego artykułu. No i tak trochę jest, tutaj dostajemy i trochę na gości i trochę właśnie wulgaryzmów, dostajemy przemoc, dostajemy odjechany pomysł właśnie z jakimiś kosmitami sterującymi ludźmi. No i jak Ci się to wszystko podobało? Czy po tych zachwytach, które towarzyszyły temu pierwszemu sezonowi, Ciebie to kupiło? Kupiły Cię te postaci, ten koncept, czy, czy, czy niekoniecznie? A trzeba powiedzieć tak, po pierwsze nie podzielam aż takich zachwytów pierwszym sezonem. Z jednej strony, ponieważ ym, przez cały ten pierwszy sezon, który wyszedł w 2022 roku, czuję się, że to jest taki projekt przejściowy. Bo z jednej strony James Gunn ma wolność kreatywną, robi co sobie w tym chce, ale nie czuć, żeby to było część całego uniwersum DC. No bo pamiętajmy, że to są jeszcze czasy, gdzie jeszcze mówimy o Henrym Cavillu, jako, który pojawi tak, się tak, tak, w następnym uhy. filmie jako Superman. E, chyba mniej więcej w tym samym roku, w 2002, wychodzi Flash. No mamy całe to zamieszanie z DC, tak? I, i wychodzi Peacemaker, który... Niby jest w tym starym uniwersum, no bo na przykład scena, jedna z ostatnich scen pierwszego sezonu to jest jak widzimy Justice ekipę, uh -huh. tak, Justice League, wersja z Jasonem Mamą, właśnie Flashem i tak dalej, i tak dalej, z Wonder Woman. Z drugiej strony jest to na tyle samodzielny serial, że wycinając niektóre rzeczy moglibyśmy go spokojnie zaserwować jako samodzielną historię o jakimś tam superbohaterze i jego przyjaciołach. Więc to jest z jednej strony, jakby czuć, że to jest takie na pół gwizdka, jeżeli chodzi o wpasowanie i, i jakby już czekamy na to, żeby być w tym nowym DC, ale jeszcze musimy robić w starym. Natomiast z drugiej strony, ja rozmawiałem ze swoimi znajomymi i powiedziałem im, że no planuję tutaj obejrzeć Peacemakera, że, że planuję i w ogóle, no i oni powiedzieli, że no wiesz, no, myśmy tak oglądali, ale w sumie koło czwartego, piątego odcinka... Mieliśmy już dosyć tych, tych, że tak powiem, członkowych dowcipów Jamesa Gana mhm. I, I to jest jeden z lepszych recenzji tego sezonu. Bo z jednej strony były, jest znów, James Gunn potrafi pisać relacje międzyludzkie, znaczenie tych relacji, potrafi zaserwować nam Najwie może nie największe, ale solidne traumy wszelkie, jakie mogą się trafić człowiekowi, w nawet w miarę lekkim, ale zrozumiałym dla nas stylu z jednej strony. Z drugiej natomiast strony miałem wrażenie, że James Gunn wypuścił całkowicie swojego... 13-14 latka wewnętrznego, który w końcu może mówić dużo przekleństw i ktoś mu za to płaci. Bo były momenty, gdzie już naprawdę przewracałem oczami na wszelkiego rodzaju teksty, dowcipy, dialogi, które nie wnosiły nic poza tym, że jest dużo słów na F albo są jakieś dziwne określenia związane z seksem. Tak, dokładnie, nie? Jakby było, już takie momenty, że Trochę jest to naciągane, trochę jest to przesadzone dla z takiego szokowania, dla samego szokowania. Plus w połączeniu z tą fabułą e, robalową, jeśli tak to mogę powiedzieć, dawało mi to cały serial, który jest takim trochę przejściówką. No Jest właśnie czymś takim, co... Okej, okay, nie to, że źle mi się oglądało, bo miało te relacje międzyludzkie, które są rewelacyjne i tak dalej, ale jeszcze nie do końca rozwinęło swoje skrzydła. Takie miałem wrażenie. No to yy, tutaj możemy mieć inną dynamikę trochę niż w rozmowie o obcym, bo ja ci powiem, że y, choć y, wszystkie te twoje uwagi y, totalnie rozumiem i myślę, że bardzo wiele osób będzie je podzielało w 100%, to pomimo tego ja uważam, że ten pierwszy sezon dla mnie osobiście jest lepszy i ciekawszy. Yy, właśnie dlatego, że on jest z jednej strony bardziej autonomiczny, co ma mhm. wiele zalet, bo jednak dostajemy zwartą historię, która pomimo tego, że oczywiście jest kontynuowana w drugim sezonie, to w zasadzie w mojej opinii ona nie potrzebowała tego drugiego sezonu. Bohaterowie przechodzą pewną drogę, ta, ten główny wątek jest rozwiązany. Ja jako taką kampową, trochę gówniarską w podejściu do humoru i przemocy rozrywkę mogłem to kupić. Przy czym ja powiem szczerze, że też nie podzielałem jakichś wielkich zachwytów, dlatego, że po pierwsze tak jak mówię, ja widziałem i bardzo lubię Robale, Gana, które uważam, że są po prostu lepszym filmem pod każdym <śmiech> kątem. Chociażby dlatego, że nie mają 8 odcinków, tylko półtorej godziny. No właśnie. I, i, i to, to im na pewno bardzo pomaga. To z jednej strony. Z drugiej strony ja ci powiem, że ja z całym Peacemaker'em mam taki problem, że mówisz i to masz totalnie rację, że Gun stoi pisaniem postaci. I teoretycznie to jest umiejętność scenarzysty, twórcy, która jest wprost stworzona pod serialowość. No bo serial mhm. dla wielu ludzi, a ja też się poniekąd wpisuję w, taką, w takie grono, żeby człowieka zainteresował, on musi mieć ciekawe, interesujące postacie, z którymi gdzieś tam jesteśmy się w stanie zżyć, sympatyzować, czy, czy em, przynajmniej em, empatyzować, nawet jeżeli nie będziemy ich lubić, to, to będziemy się w stanie wczuć w ich relacje. A ja nad, już już na etapie tego pierwszego sezonu, bo w drugim to już mi się to wszystko zaczęło sypać jak domek z kart, ale już na, na tym etapie pierwszego sezonu miałem ten problem, że ja trochę nie kupuję tych postaci. W tym sensie, że mm -hmm. dla mnie Chris Smith jako peacemaker to jest po prostu skończony pajac, nie? skończony kretyn brutal i, i, i po prostu no, postać totalnie antypatyczna i ja nie jestem w stanie kupić tego, jak Gan go pisze. W tym sensie, że ja miałem poczucie trochę, że postać, której po prostu my nie powinniśmy lubić, Gan pisze jako takiego trochę, trochę chłopka, roztropka, nagle dopisując mu jeszcze wielki dramat rodzinny, który ma być czymś, co go rozgrzesza. A ja ci powiem, że mam w ogóle alergię na takie pisanie z Woli, mhm. gdzie nagle się okazuje, że, nie wiem, mamusia go biła i. Mieszkał w schowku pod schodami i teraz to w ogóle wyrywa muchom skrzydełka, nie? No tak, tak to nie działa w prawdziwym życiu i, i nie lubię po prostu tego rodzaju tropów, a tutaj to niestety dostajemy i co więcej, nie, działają, nie działały mi już na etapie tego pierwszego sezonu te postaci poboczne. Bo wiesz, mamy niby całą plejadę y, tych, tych postaci, ale one są wszystkie dosyć jednowymiarowe dla mnie y, i... Y, y i te, wiesz, i te konflikty wydawały mi się trochę tak na siłę pisane i z kolei te sympatie to też nie do końca, te rodzące się sympatie to też nie do końca czułem z czego to wynika, no bo oni nie wydawali się ani ze sobą dobrze współpracować, ani ze sobą się nawet nie wiem na, na stopie jakiejś tam przyjacielskiej funkcjonować. Tak naprawdę no, jedyną postacią, która gdzieś mi się wybijała w tym pierwszym sezonie to był Vigilante, który jest głupi polem, ale poczciwym Głupolem I, yy, i po prostu yy, przynajmniej jestem w stanie zrozumieć, że on jako postać taka trochę... Yy, no, on ma świadomość swoich wszystkich przywar i łomności i, i, i się z tym nie kryje, więc przynajmniej to, to było dla mnie ok I to dawało mi taką trochę niestrawną mieszankę, bo wiesz, niby dostajemy te same elementy, co w Strażnikach Galaktyki, nie? czyli właśnie mhm. takie szare postacie, w, moralnie powiedziałbym, trochę... Yy, teoretycznie, nie wiem, antypatyczne wręcz momentami, których, których nie powinniśmy w łatwy sposób polubić i w Strażnikach Galaktyki to super grało, bo yy, tak jak, nie wiem, jak w którymś momencie Star-Lord chyba w finale jedynki, yy, odpowiadając na pytanie, co teraz zrobimy, mówi coś dobrego, coś złego, a może coś pośrodku. to tam byłem w stanie to zrozumieć i to kupić, a tutaj miałem wrażenie, że Gan próbuje grać tymi samymi kartami ale mając po prostu grupę dosyć dla mnie antypatycznych postaci. Znaczy eee, e, e, e, e, e, e, e, e, tak, James Gunn chciał napisać tą postać. Chciał rzeczywiście zająć się peacemakerem, opisać go, bo po pierwsze zrobił dwa sezony, po drugie nieraz nie dwa w wywiadach dawał znać, że rzeczywiście postać. I powiem Ci tak, moim zdaniem... Cała, cała, cała ta siła ewentualnie tej głównej postaci właśnie polega na tym, jak my go odkrywamy. I jeżeli rzeczywiście ktoś, tak jak ty, nie lubi tego motywu, y to był dobry chłopak, ale wychował się, nie wiem, w złym domu, coś w tym stylu i tak dalej, no to rzeczywiście to może nie do końca trafiać, tylko pierwszy sezon jeszcze aż tak bardzo mnie... Znaczy pierwszy sezon był angażujący, ale nie jakoś specjalnie przesadny, Jeżeli tak to mogę powiedzieć. Dla uh -huh. mnie cały pierwszy sezon opierał się przede wszystkim na tym aspekcie mocno komiksowym, na tej całej fabule z robakami, z szukaniem tego wszystkiego, z troszeczkę nazwijmy to metakomentarzem, bo na przykład monolog e, Peacemakera na temat Batmana z pierwszego sezonu, tak, tak, tak. E, jakieś takie troszeczkę łamanie tego świata w pewien sposób, to jak najbardziej działało. Natomiast wydaje mi się, że przy drugim sezonie, kiedy James Gunn już wie, że to jest rzeczywiście jego podwórko, on może zrobić tu mamy zdecydowaną zmianę tego klimatu i tu przede wszystkim skupiamy się na postaciach i moim zdaniem, jeżeli w pierwszym sezonie komuś nie do końca zgrywały się te relacje międzyludzkie i tak dalej, między naszymi bohaterami co do pewnego stopnia rozumiem jasne, one wychodzą przede wszystkim na ten, na pierwszy plan w drugim sezonie i to jest ważne i istotne bo e, jak rozmawialiśmy do słuchacze przed, przed nagrywaniem te dwa sezony, i tu jesteśmy chyba zgodni dwa sezony bardzo mocno się różnią tak, tak, tak jak pierwszy jest bardziej superhero, drugi jest zdecydowanie bardziej dramato -comedią. Nawet jeżeli popatrzymy na tak błahą rzecz, jak ile razy Peacemaker występuje w drugim sezonie w kostiumie. On tam jest naprawdę w pojedynczych odcinkach. Relatywnie niewiele go widzimy, bo nie jest to najważniejszym aspektem. Najważniejszym aspektem jest, są relacje między naszymi bohaterami i to jest coś, co co jest... Yy, Rewelacyjne dla mnie, mm -hmm. co, co jest świetne, bo podoba mi się, że poza samym Peacemakerem, który rzeczywiście. Ja, ja się, raczej, dla mnie to działa, bo rzeczywiście yy, przede wszystkim John Cena dowozi to, co ma pokazać, że możemy być największym badasem, największym złonem kimkolwiek, ale jeżeli mamy kogoś w życiu, kto kontroluje nas psychicznie, tak jak była jego relacja z ojcem, e, możemy być zupełnie kimś innym. I, I dla mnie to działa, ale też z drugiej strony rozumiem, jak ty mówisz, że no nie jest to usprawiedliwienie, jasne. Natomiast jednak w drugim sezonie nie dość, że mamy tego Peacemakera, który uczy się czegoś, tak samo mamy wszystkich innych bohaterów. I cieszy mnie niezmiernie, że relatywnie monotematyczny wątek Peacemakera w drugim sezonie uzupełnia się z pozostałymi bohaterami, i doprowadza nas tak naprawdę do finału, który na tej przestrzeni, na tej płaszczyźnie emocji i relacji międzyludzkich jest rewelacyjny. Jest, jest troszeczkę tak naprawdę bym powiedział powtórką trzeciego, trzecich strażników galaktyki, mm. gdzie mamy, na, gdzie w finale mamy piosenkę Florence and the Machines, the, the, the Days day are over mm -hmm. i gdzie nasi bohaterowie, którzy nie są biologiczną, ale są rodziną, trzymają się razem. I w wersji mniejszej, mniej spektakularnej, ale jednak James Gunn w tym temacie robi to w drugim sezonie. Tylko od razu zaznaczam, to nie znaczy, że ten serial, ten drugi sezon jest 10 na 10 i tak dalej, bo to jest tylko jeden aspekt, jedna strona medalu, jeśli chodzi o to. I ja jestem bardzo w stanie dużo wybaczyć temu serialowi. Jestem w stanie wybaczyć tego, że on. To znaczy, to nawet nie jest wybaczenie, on bardzo często jest. Mały. On bardzo często nie próbuje być wielkim serialem. On jest niewiele lepszy momentami pod kątem jakiejś scenografii i lokalizacji niż niektóre seriale CW. I nie mówię tego jako krytykę do tamtych seriali. Nie, po prostu to nie jest najważniejsze. Tu nie chodzi o efekty specjalne, tu nie chodzi o gigantyczne plenery, jakieś wielkie bitwy i tak dalej. Tylko na czymś innym się jednak skupiamy. I dla mnie ten wątek personalny tego poczciwego, bo to jest najlepsze chyba słowo, jakie określa mhm. moim zdaniem Peacemaker'a. On, on, on jest poczciwy. Mi się bardzo podoba, jak Adebayo w siódmym czy ósmym odcinku pięknie podsumowuje, że on ma dobre serce, on jest spoko chłopak, ale nie jestem zaskoczona, że on nie zauważył, że w tym świecie wygrali naziści, tak? Że trzecia Rzesza wygrała, bo no to jest Peacemaker, tak? To on nie jest zbyt, Boże, błyskotliwy, ale mhm. tak, on nie jest lotny, ale jest swój chłopak, jeśli tak to mogę powiedzieć. I to jest to, że poza głównym bohaterem, że ten serial nie stoi tylko głównym bohaterem, że wątki pobocznych postaci, zakończenie wątku Adebayo na przykład jest dla mnie absolutnie rewelacyjne jako taka nauka życiowa dla każdego widza bym powiedział do pewnego stopnia i nie spodziewałem się, że jej wątek tak mocno dla mnie zadziała e, pod koniec i, i będzie, będzie z tym wszystkim e, funkcjonował, więc Drugi sezon jest kładzie nacisk na coś innego, a też jednocześnie, co wydaje mi się spowodowało dosyć duże zamieszanie w związku z finałem, no daje na pocieszenie dla nerdów wątek z alternatywnymi światami, drzwiami i tak dalej. Więc do pewnego momentu wszyscy byli zachwyceni, bo z jednej strony mieliśmy emocje, relacje międzyludzkie, a z drugiej strony mieliśmy... Światy alternatywne, drzwi, różne po porąbane pomysły, łącznie z wielkim łowcą z, y, orłów w tym drugim sezonie. No to ja ci powiem, że y, mocno się tu różnimy, bo y, no, na, jako przykład mogę się złapać tego wątku Adebayo, który dla mnie jest zakończony katastrofalnie. No dla mnie to jest po prostu ten dialog. I od razu tu mówię, że będziemy tu lecieć z spoilerami, Spoiler, tak, bo to ciężko to, to bez. nie będziemy się tutaj bawić w półśrodki. Ten dialog jej z małżonką, kiedy ona jej mówi, że kocha ją, ale nie może z nią być. Po czym chwilę później mówi Chrisowi, że przy nim czuje się kochana, to głowa mi wybuchła. W tym sensie, że to jest dla mnie tak, tak jakby, jak ja to, ja to nazywam takim, wiesz, scenariuszowym pisaniem, że to na papierze to miało sens, ale ja tego nie kupuję. Nie kupuję tego mhm. dlatego, że um, cały ten wątek z tym, że ta żona znika, to trochę miałem wrażenie, że po prostu yy, wiesz, no, ten wątek żony zabierał trochę czasu antenowego na każdy odcinek, no bo jednak w pierwszym sezonie yy, tego było sporo, że ona zawsze wracała do domu, yy, ta, z tą żoną się toczyły jakieś tam dyskusje i tak dalej, i tak dalej. I ja trochę miałem wrażenie, że po prostu musiała zejść, musiał zejść ten yy, wątek na plan dalszy więc ją wymazali z życia debajo i tyle, bo ja tego nie kupuję, ja, ja nie rozumiem naprawdę, bo powiedziałeś na przykład coś takiego, że to jest nauka życiowa, no i ja totalnie, totalnie to do mnie nie przemawia, nie w tym sensie, że... Znaczy, wiesz, bo chodzi mhm. mi o to, że bo rzeczywiście jej relacja z żoną bardziej była, więcej jej czasowo, że tak powiem antenowo było w pierwszym sezonie rzeczywiście i ona w drugim... Znaczy o co mi chodzi... Nie ma, znaczy, jakby cały, Podoba mi się to na tej zasadzie, że nigdy nie jest za późno, żeby pójść swoją drogą. Mhm. Że jasne, y, możemy być szczęśliwi ze sobą, ale jeżeli mamy tak zupełnie inne spojrzenie na świat i, i po prostu wiemy, że to. Będziemy się męczyć ze sobą, będziemy nawzajem się bieranić i tak dalej, to nie ma sensu tego kontynuować dla żadnej ze stron. Mhm. I fakt tego, że ona czuje się kochana przy, przy, przy Peacemakerze, to nie chodzi o to, że on ją kocha. Ja w wiem, roku, wiem, Tylko, że ona czuje się potrzebna, rodzinie. że to jest tak, że to jest jej zapotrzebowanie. Moim zdaniem to się trochę łączy z finałem pierwszego sezonu, kiedy ona chce zrobić coś dobrego nawet na złość własnej matce, tak? Amanda Waller. I dla mnie to działa. Wiesz, no ja, ja jestem troszeczkę, że tak powiem słabeuszem dla takich wątków ludzi, którzy odnajdują siebie i, i którzy próbują, mimo że to na początku boli, próbują się na nowo zdefiniować, próbują ruszyć do przodu i w tym przypadku to do pewnego stopnia działa, bo muszę powiedzieć, że rzeczywiście to mknięcie cukierkowate tych wątków pod koniec tego sezonu jest trochę szybkie, no ale to jest kwestia całego finału, o którym można osobno i będziemy tak, tak, za chwilę to, mówić to osobno. to to na chwilę. Mhm. Ale, znaczy, rozumiem, i znów, ocena jest bardzo mocno subiektywna z mojej strony, bo ja po prostu lubię tego rodzaju wątki. Lubię ludzi, którzy próbują wyjść z jakiejś strefy komfortu i próbują coś zrobić dla siebie, mimo, że na początku to boli. Mhm. Mimo tego, że jest to w jakiś sposób e, e, ciężkie i, i wymagające dla nich. Znaczy, wiesz, to e, ja bym powiedział, że to jest w ogóle główny temat tego drugiego sezonu. E, e, no tak, e, praktycznie tak. dla każdego poza tak. Vigilanti, bo Vigilanti jest Vigilanti. <laughs> tak, tyle tak, i do, po prostu. Do, dokładnie, do, do samego końca. E, ale tak, to, to, to naprawdę, to jest totalnie główny temat tego sezonu. I m, ja... Tu widzę, ale ja tego nie czuję. Nie? Dla mnie Tu jest chyba ten problem i yy, wydaje mi się, że to jest też pokłosie tego pierwszego sezonu. Ja naprawdę yy, nie czuję tych postaci, oni nie działają dla mnie jako grupa. Yy, jakby ja widzę, że oni są pisani jako, wiesz, yy, paczka mm -hmm. niedopasowanych przyjaciół, ale... Ale to mi nie działa, nie? Oni dla mnie podejmują bardzo często po prostu głupie decyzje i, ym, i, i tak, i ja jestem w stanie to zrozumieć i to nawet jest dosyć wyraźnie zarysowane, cała ta przemiana tych wszystkich postaci, no bo y, jednak wiesz, Hartku, y, Emilia Harcourt, y, która y, musi trochę... Y, okrzepnąć i dojrzeć w sensie emocjonalnym. Ja bym powiedział, że... Znaczy, bo... Musi dopuścić do siebie ludzi, tak Dokładnie tak. Naprawdę, dokładnie bo... tak. To, to miałem na myśli. Adebayo, który, która musi właśnie trochę pójść na swoje i zadbać o siebie. Ekonomoc, który w zasadzie musi po prostu sobie wyhodować jaja i, mhm. i pójść też za przyjaciółmi wbrew organizacji. To, to, to jest wszystko bardzo, bardzo wyraźnie tutaj kreślone tylko po prostu mówię ja, ja naprawdę nie mam ksztyny jakiejś sympatii, uczuć wychodzę teraz na psychopatę dla tych postaci <grym> I, i, i mówię to jest dla mnie taki przykład trochę jak wiesz nieraz są takie dzieła, gdzie człowiek niby widzi elementy składowe widzi co twórca chciał zrobić, no ale no co mam powiedzieć, że mi się podoba, jak mi się nie podoba, nie? Trochę na takiej zasadzie, nie? Nie, nie? nie wiesz co, ja, ja to doskonale rozumiem... Um... Bo akurat James Gunn y, nie robi, znaczy to też jest zaskakujące, bo on nie robi odkrywczych rzeczy. Jakby mhm. sam przyznasz, że widzimy drogę tych bohaterów. Tak, tak, tak, widzimy, tutaj. że każdy z nich ma. No i teraz pytanie, czy to zażre, że tak powiem, czy to cię przekona, czy cię nie przekona, tak? Więc, więc jakby totalnie, e, totalnie rozumiem, o co, o, o, o, o, co, o co ci chodzi. Szczególnie, że no jest, nie jest to... Dyskretne, bo na przykład cała droga Peacemakera w tym, w tym drugim sezonie, no to jest tak naprawdę jedna wielka dyskusja, czy, czy skorzystałbyś z ucieczki do innego świata, gdybyś mógł, tak? Mhm, bo on tak. dosłownie. To jest bardzo klasyczny przy... trop. Yy, tak, no bo on, on, on tak naprawdę mógłby znaleźć się w świecie idealnym, o którym zawsze marzył, o którym zawsze chciałby mieć powiedzmy. Który jest niezwykle kuszący, więc James Gunn nie napisał tutaj scenariusza moim zdaniem odchywczego jakiegoś tego, tylko właśnie, czy to zadziała. No i zakładam, że wielu fanów do powie: Do pewnego stopnia, czy do pewnego momentu tego drugiego sezonu działa albo nie, tak jak w trochę w znaczy, twoim, wiesz, w twoim ja przypadku. Ja tu mam totalnie świadomość, że jestem w mniejszości, bo naprawdę ja raczej poza finałem, ale to mówię, jeszcze go zostawmy na chwilę, to słyszałem same zachwyty na temat Peacemaker'a. No dla mnie to mówię jest wręcz zastanawiające, bo ja naprawdę polubiłem y y ganowskich strażników i jak niedawno mm -hmm. robiłem rewatch y y całego MCU tam do Endgame, bo z dzieciakami usiedliśmy, w sensie mm -hmm, one po pier mm -hmm. raz pierwszy, y no to wiesz, to y strasznie sympatycznie mi się wracało do Strażników i nawet, nie wiem, taka dwójka, która w kinie, jak byłem, to mi się średnio podobała, to dużo zyskała dla mnie, jak ją oglądałem po latach i i, I wiesz, i tam y, mieliśmy jakby podobne motywy, podobne patenty, po, podobny rodzaj bohaterów i, i jednak tam y, czułem szczerość, tu czuję kalkulacje, nie? Ale to mówię, to mm -hmm. ja myślę, że... Znaczy, mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. ja bym jeszcze tylko dodał, że to też nie jest... Y, ja, ja, ja przyznam szczerze, że trochę mam czarną dziurę, jeżeli chodzi o środek tego drugiego sezonu, nie dlatego, że te odcinki były słabe, tylko trochę ta fabuła była rozwleczona, na przykład wątek Michaela Rukera, który jak wiadomo musi się pojawić w każdym serialu albo filmie Jamesa Gana, i on prawdopodobnie w Nowym DC będzie połową postaci. Tak, razem e... z Natanem Filionem pewnie. Oczy oczywiście, że tak. Ta dwójka będzie robiła 90% castingu. Ja nie za bardzo pamiętam, co tam się działo poza polowanie na Igliego em, i, i, i tak dalej. Tak samo jak na przykład, jeżeli chodzi o postacie zapominalne, jeśli tak to mogę powiedzieć, w ogóle nie bawi mnie agent Argus, który nie rozpoznaje ptaków, no to jest, jakby cały wątek to jest żart to jest, na znaczy, poziomie pięciolaskan. No właśnie, to jest taki żart na zasadzie, wiesz, jakby kolega, którego bardzo lubi, ale ma jedną jeden temat na dyskusji, który zawsze na imprezie wyciągnie i on będzie mówił i nie bawi mnie on w ogóle, no ale dobra, nie jest, to jest mój kumpel, mimo wszystko. Jakby, żeby nie było środek tego serialu, jest trochę taki tego sezonu, jest taki trochę Przedłużony i cieszy mnie na przykład, że tamte odcinki trwały 25 czy 30 minut, no bo rzeczywiście... O, no nie aż tak krótkie był... to chyba nie były. No dobra, 30-35 no, no, no, minut, no, to możliwe, nie no. liczę intro-outro, bo to no, też w jest sumie ważne. Racja, no to prawda. Więc y, to mnie trochę cieszyło, bo bo nie wiem czy James Gunn chciał te 8 odcinków, czy na przykład HBO mu narzuciło, no bo wcale się nie zdziwię, że jest ta druga opcja. Więc to nie jest też tak, żeby, żeby nie było. Ten drugi sezon nie jest idealny, super, fajny i, i tak dalej, ale ma to przynajmniej jeden element, który mnie przyciągnął, nie jedyny, ale i ten główny, czyli właśnie tych bohaterów, uh -huh. których ja kupuję. No a ja Ci powiem też, i to możemy odbić trochę do, do tych wątków takich światotwórczych, o, o których też powiedziałeś w zasadzie na samym początku, bo ja też miałem, nie ukrywam, problem z tym drugim sezonem ze względu na cały ten wątek multiversum. Ja ci powiem, oh, że tak. nie wiem na, na ile tobie się to przyjadło, ale ja już nie mogę patrzeć na multiwersum. Po nie, prostu. To ja jestem po tej samej stronie, bo generalnie są dwa motywy, które bardzo łatwo zepsuć w jakichkolwiek franczyzach czy filmach, czyli podróże w czasie i multiversum. to jest banalnie proste do zepsucia, a kiedy teraz właśnie, bo w pierwszym sezonie mieliśmy tą szafę ojca Peacemakera i ona po prostu była dziwna tyle. Ona jest w drugim sezonie oczywiście rozwijana i ja się strasznie bałem, ale wydaje mi się, że ona była takim, taką drugą zachętą, no bo generalnie pokazanie tego świata idealnego, E, który znaczy tego drugiego świata, który jest, miał przyciągać wiele osób, wiele fanów i oczywiście, że od razu pojawiły się teorie, że jak tylko domyśleliśmy się, że to jest świat nazistowski, no to, że wyślemy GI robota z Kritcher Commando, że tutaj ten brat Peacemaker'a z drugiego świata przebije się do naszego i będzie wielka bitwa finałowa itd. itd. I dlatego bardzo się cieszę, jak prawdopodobnie ten wątek jest zakończony, bo ja trzymam kciuki, naprawdę, żeby jedyny aspekt podróży między wymiarami to było to więzienie, które dostajemy pod koniec tego sezonu i tyle. Nikt, i, i jest powiedziane, że Argus jest w stanie stworzyć drzwi tylko do tego wymiaru i nic więcej. Żadnych dodatkowych światów wymiaru. Dostaliśmy finałowy odcinek, który trochę nam tam osładza to, daje nam te alternatywne, dziwne światy, ale koniec nie ruszajmy, bo ja zgadzam się z tobą całkowicie. Multiversum jest już przeżarte i nie, jak naprawdę nie masz na nie pomysłu to nie ruszaj tego, bo tylko i wyłącznie zepsujesz. Ja to, to trochę rozwinę, jakby dlaczego yy, ja mówię, że już mam dosyć i dlaczego mi to też się gryzło, jakby cały ten wątek multiwersum, bo ja ci powiem, że yy, w zasadzie od samego początku yy, ja może nawet nie tyle, yy, że zakładałem, że to jest od razu ta ziemia X, bo to w zasadzie fandom to rozkminił. Ja nie siedzę mm -hmm. aż tak głęboko w DC, żeby to było dla mnie oczywiste. Yy, no ale umówmy się, że każdy z nas raczej się domyślał, że po prostu ten idealny świat okaże się czymś dokładnie przeciwnym. I tak naprawdę jakbym miał wyróżnić jedną scenę, czy jeden żart, gdzie szczerze się śmiałem, to był doskonały żart z tym jak Peacemakers z Emilią Harcourt w chyba w siódmym czy szóstym odcinku gadają w tej siedzibie Argus w tak, Ziemi X i ona mówi mu, jak mogłeś się nie domyślić, że, że tu wygrali naziści, każdy tu ma Mein Kampf na na biurku, a on mówi, ale, ale ja nie czytam, po czym nagle stoją i pokazują ten mural z Adolfem, tak, nie? Tak, tak, ale właśnie i to było rewelacyjne, bo potem Judo Master rozmawia z Adebayo i Adebayo z pełną szczerością, on nie jest zbyt bystry i my doskonale wiemy, że on nie jest zbyt bystry, no bo, bo to jest Peacemaker, więc, więc to jest, to jest, tak, to, ja się zgadzam, to był jeden z lepszych dowcipów w całym tym sezonie. Tak, ale wiesz, ale sam, sam ten wątek multiversum o, o tyle był dla mnie nieciekawy, że on średnio mnie interesował jakby na dwóch poziomach, bo po pierwsze wiesz, ten wątek tej idealnej ziemi on zajmował dosyć dużo miejsca, a dla mnie to było na zbyt oczywistych nutach rozgrywane i, i mnie to po prostu jakoś nie interesowało. Tak mm -hmm. naprawdę to mówię, to on nabrał rumieńców dopiero w końcówce i to też w paru scenach, bo, bo ta scena, o której ja wspomniałem i, i scena spotkania dwóch widzielantów, yy, która też była yy, po prostu a, a absolutnie świetna. Yy, a, a całościowo no to szło w dos, dosyć oczywistymi torami i yy, kiedy kiedy dostaliśmy rozwiązanie tego wątku, to, to mówię, jakoś nie, nie poczułem wielkiej satysfakcji. A z drugiej strony, ale to zostawmy sobie na sam koniec, jak porozmawiamy o finale, dla mnie ten wątek światotwórczy na dwóch poziomach też był rozczarowujący, bo po pierwsze, mam wrażenie, że te wieloświaty czy te wiele wymiarów to nagle stał się łącznik pomiędzy Supermanem, Peacemakerem i pewnie Men of Tomorrow, czyli tym sequelem do, do Supermana, a z drugiej strony to była taka bardzo szybka i przybieszka, żeby z Argus i Rika Flaga zrobić z i to też mnie gryzie, bo mam wrażenie, że nawet nawet bym to kupił, żeby z tego flaga generała zrobić, wiesz, przypała i złola opętanego zemstą, gdyby to było inaczej rozpisane, ale dla mnie ten sezon nie pokazuje jakby takiej przemiany, którą nagle dostajemy w finale i to powoduje, że wiesz, że cały ten wątek multiwersów to znów jawi mi się jako coś takiego, taki gadżet, który ma nam pokazać tych kilka światów i jak nie wiem, jak ja poczytałem po finale, że Gun wspominał o tym, że na, na przykład za jednymi drzwiami miał być Deadpool, to już się tak za głowę złapałem, tak, bo, tak, bo totalnie tak. właśnie to dla mnie ma ten vibe, nie? że zróbmy tam jeszcze Deadpoola, jeszcze y za którymi drzwiami powinien być obcy, a za którymiś myszka Miki, bo to już jest ten poziom po prostu humoru i serwowania dobra dla fandomu. Właśnie dlatego się cieszę, że prawdopodobnie te multiwersa, dosłownie te drzwi zostały zamknięte i zostaną tylko nam te jedne do tego więzienia. E, to tu pierwsza uwaga. Druga uwaga, e, to w takim razie obejrzyj krycze komando. Naprawdę polecam, bo e, tutaj jest zgrzyt moim zdaniem, bo ten Rick Flag Akcja serialu animowanego dzieje się przed Peacemakerem, mhm. i troszeczkę jeden. Z, ta, ta postać się troszeczkę nie zgrywa, bym powiedział. jakby. A to słyszałem e, też aż, takie opinie. Też trochę nie kupuję, że Rick Flagg aż tak oszalał na punkcie zemsty za swojego syna na Peacemakerze. Trochę, trochę mimo wszystko nie zgrywa mi się. Ale powiem ci tak: jeżeli chodzi o budowanie świata, e, głównie pod kątem e, finału też. E, Jeden z głównych moich zarzutów Supermana był fakt tego, że z jednej strony James Gunn chce zrobić film o ludziach, o emocjach, o, o jakichś tam relacjach międzyludzkich itd., uh -huh. no ale z drugiej strony musi to wsadzić w film, który jest otwierający dla całe uniwersum, więc musi zarysować nam ten świat, relacje tak itd., itd., no i to czasami nie działa. I moim zdaniem dosyć podobnie jest w Peacemakerze, gdzie z jednej strony próbuje on domknąć historię naszych bohaterów czy tam pozytywnie, czy negatywnie, to już inna sprawa ale wiesz, przemiany jakichś bohaterów uh -huh, tak. po czym na końcu wrzuca nam epilog a tak by the way, bo to się musi łączyć z innymi pozycjami i tak dalej i trochę się tego obawiam i na przykład jakby mam wrażenie, że James Gunn trochę nie za bardzo jeszcze umie i mam nadzieję, że się tego nauczy łączyć jedno i drugie Żebyśmy nie mieli takiego poczucia, bo bardzo często wiele osób uważa, że finał jest nie finałem, tylko jest epilogiem. Jest pewnego rodzaju takim takim domknięciem tego wszystkiego, ale jednocześnie łączenie z Man of Tomorrow i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, tu jest ten rozdźwięk, ale nadal nie zmienia to faktu, że cieszę się, że nie... Że, że, że będzie tylko ten jeden alternatywny świat, czy ta jedna planeta, czy tam jak to nazwać, ta, która będzie więzieniem, gdzie zakładam na przykład w Menow of Tomorrow zobaczymy Peacemakera w wersji jakiegoś Tarzana, który walczy o przetrwanie i tak dalej, i tak uh, dalej. Więc światotwórczo przynajmniej tyle dobrego, że domykamy wątki, które rozpoczęliśmy w pierwszym sezonie Peacemakera, no i teraz i, i co też ważne, nie będzie prawdopodobnie następnego Peacemakera jako sezonu trzeciego. Mhm, tak na przykład jestem z drugiej strony ciekaw jak drugi sezon Creature Commando będzie, bo on ma być jakby będzie i będzie się łączył z tym co tutaj dostaliśmy więc James Gunn trochę jeszcze ma problemy żeby połączyć sensownie to całe uniwersum z innymi pozycjami w, w ramach tego uniwersum Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo trochę za bardzo mi to zgrzyta i jeszcze jestem w stanie to zaakceptować, ale przy kolejnych filmach, kolejnych serialach, to już może być trochę przesada dla mnie. Znaczy wiesz, patrząc z tego punktu widzenia światotwórstwa i tej serialozy takiej, która dotyka, nie czarujmy się, te Uniwersa, czy to Marvela, czy DC, mhm. to ja Ci powiem, że jeszcze ten początkowy motyw, jak na przykład tam się pojawia z zielona latarnia i mamy na przykład ten casting tam na superbohaterów, na który też Peacemaker idzie, to kupiłem jako właśnie taki ukłon w stronę tego większego świata i mam wrażenie, że więcej ja tu nie potrzebowałem, bo ja rozumiem akurat totalnie to podejście wielu, o którym ty mówisz, że ten finał trochę się jawi jako taki epilog, że z jednej strony mamy domknięcie wątków postaci, które moim zdaniem jest trochę za szybkie, no ale okej. Okay. Natomiast to, co dla mnie no nie działa i, i co mnie naprawdę w tym finale irytowało, to to, że na dosyć krótkim okresie czasu zostawiamy niby jakieś domknięcie, ale tak naprawdę... No, idzie to w takim kierunku, który, którego ja nie jestem w stanie kupić pod kątem postaci, bo wiesz, powiedziałem, że irytuje mnie, jak Flak jest pisany, który po prostu nagle, nie wiem, wciąga kreski z ludźmi Lutora, co jest po prostu dla mnie jakimś absurdem, nawet patrząc na, na zachowania tej postaci z wcześniejszego sezonu, czy, czy, czy z innych filmów. Kompletnie niewarygodna dla mnie jest przemiana Saszy Bordeaux, która też nie tego nisowego. Yy... No to jest przemiana w jednym odcinku. No to, to niestety jest ten problem, że, bo ona si powiedzmy do siódmego odcinka jest wierzącą, wierzącą, działającą agentką Argus, a dopiero w ósmym, bo musiała dużo chodzić po drzwiach. E zaczyna wątpić w to, co robi. Tak, a wiesz, ale jeszcze moim zdaniem ta przemiana jej jest napędzana, czy jest rewersem przemiany flaga, nie? No bo to tak trochę działa, że, no tak, że w tak, zasadzie tak, tak, flag tak, wychodzi tak, na tak. psychopatę, więc ona uznaje, że no z takim psychopatą to nie będzie pracować, więc dla mnie obydwa te wątki po prostu tak samo nie działają, nie? bo to, to jest po prostu, mówię, no tak. awers i rewers tej samej monety, no bo już naprawdę flag jest pisane w finale tak, że czekałem tylko, aż zastrzeliłby jakieś dziecko po prostu, z które wyszłoby z, z któryś z tych drzwi, bo tylko tego brakowało, żeby z niego zrobić czarny charakter. A, a wiesz, a patrząc światotwórstwo, światotwórczo, no to z jednej strony tak, ja się zgadzam, że to o tyle jest optymistyczne, że wygląda na to, że będziemy mieli tylko tę planetę Salvation, no bo też Gunn wspomina o tym, że on pewne elementy tego Salvation Run tej mini historii właśnie o tym jakimś więzieniu dla metaludzi na, na jakimś tam planecie będzie chciał tutaj wykorzystać, no ale z drugiej strony mamy stworzenie tej organizacji Szachmat, która też jest komiksową organizacją. Też komiksową. Mhm. No i no ja właśnie trochę nie czuję tego, ale to, to znów, nie? Jeżeli ja nie czuję tych postaci, to się, tu na pewno będzie kwestia właśnie taka bardzo y, personalna, jak y, wam się spodobał ten serial, te postaci, na ile będziecie to kupować, bo z jednej strony y, tam w tym finale, już w tej siedzibie naszej organizacji y, są y, fajne sceny, bo, nie wiem, Ekonomos z Iglim, y, to jest całkiem urocza scena, czy jest absurdalna mhm. scena, gdzie mamy y, dwóch Uh kretynów, czyli jego i gościa od tej ptako ślepoty, czy coś tam rozmawiających po prostu i, i widać, że trafił swój na swego. No tylko, że ja trochę mam obawy, że to są wszystko takie już żarty, które już są zgraną kartą na poziomie tego sezonu, a wiesz, jak ma się nam ta organizacja, nie wiem, gdzieś przewijać w jakimś kolejnym serialu, no bo przecież ma być chyba serial czy miał być serial wokół Argus, który zakładam, że właśnie będzie teraz serialem wokół tego szachmatu a, no, nie wiem, ja tego trochę wszystkiego nie widzę, a jeszcze też mnie zastanawia to, że Gunn niby wspomina w wywiadach, że w zasadzie to ten drugi sezon Peacemakera to nie jest rzecz konieczna do yy, jako znajomości do to też dalszej się części uniwersum. No, wszystko to takie we mnie mieszane uczucia wywołuje. Znaczy, trochę miałem wrażenie na tej zasadzie, że przede wszystkim James Gunn chciał napisać historię tych postaci, a potem jakoś to dokleić do, do większego świata. No sam fakt tego, że moim zdaniem ten, ten idealny świat, gdzie Peacemaker tak się na początku odnajduje, nie jest ważne, że to jest um, ten konkretny świat nazistowski i tak dalej, tylko to jaką drogę, jaką przed jaką alternatywą staje sam nasz główny bohater, mhm, że tak, to tak, jest tak, istotniejsze. Totalnie. Więc tak jak mówię, nie idzie mu to jeszcze tak dobrze. Łączenie opowiadania historii i łączenie tego większą zgrabną całość jeszcze wymaga, co jest o tyle niepokojące, że mimo wszystko James Gunn jest, może nie scenarzystą, ale no tym, tym showrunnerem całego tego DC, więc, więc on powinien w jakiś sposób umieć to e, doprowadzić. I jestem ciekaw, to znaczy, na przykład jestem ciekaw bardzo tego, bo rzeczywiście, Man of Tomorrow ma się mocno łączyć z Peacemakerem. Ja, bo to jest też to na przykład rzecz, która mnie bardzo niepokoiła i niepokoi nadal mnie wszystko w MCU, bo przyznam, że w MCU seriali nie oglądałem aktorskich. Jak zadziała to, jak zadziała nieznajomość seriali aktorskich do oglądania filmów, na przykład do tego właśnie Supermana nadchodzącego i tak dalej, więc, więc to jestem, jestem ciekaw. Dlatego ja mam takie troszeczkę rozbicie tego, e, oceny tego sezonu. Mhm. Z jednej strony nie mogę powiedzieć, że się źle bawiłem, absolutnie nie. E, i emocjonalnie on z, dla, dla mnie dobrze wybrzmiał, ale jednocześnie no widać, że to jeszcze nie jest to, że to w pewien sposób się trochę nam rozjeżdża. No i pytanie, czy to będzie wzór postępowania na dłuższą metę. Czy będzie to, powiedziałbym raczej, jakiś jeszcze wypadek przy pracy, czy takie powiedzmy ćwiczenie się Jamesa Gana w tworzeniu tej większej całości? No ja też jestem bardzo ciekaw, no bo tak, mam wrażenie, że ja nawet jestem opt bardziej optymistycznie nastawiony chociażby do Supermana, jego też widzę pewne problemy, ale całościowo mi się ten film podobał. Tu widzę zdecydowanie więcej problemów, ale też w kontekście takich problemów perspektywicznych, nie? że nawet na etapie mm -hmm. tego sezonu to y, jest to jakoś tam posklejane, pokończone y, i jeżeli coś jest dla mnie optymistyczne, to to, że y, w, tak jak on zapowiada to, co wspominałeś, że nie będzie trzeciego Peacemaker'a, y, co, co jest dla mnie wydaje mi się plusem, bo jeżeli już się chcemy bawić w takie łączenie, właśnie, czy przenikanie tych światów filmowo-serialowych, no to wydaje mi się, że no nie możemy produkować tych seriali mm -hmm. w takim tak, trybie tak. wiesz, tasiemców po prostu, bo, no bo to się będzie źle kończyło i będzie się znaczy, zapętlało, Ale nie? Sam Ganz zaznaczył, że postacie z serialu będą gdzieś tam nie, nie uh -huh. wszystkie nierówno, ale będą się pojawiały, co jak najbardziej ma sens. Tak, tak, tak, tak. No i i zobaczymy tak naprawdę, gdzie nas to, to wszystko doprowadzi, a jeszcze powiedz mi tylko, bo wspomniałeś, że to Creature's Commando będzie miał drugi sezon, ale ja dobrze będzie pamiętam, miał, tak. że to jest dużo wcześniejszy, tak chronologicznie akcja tego serialu się dzieje? E, ciężko jest powiedzieć, jeszcze jest Amanda Wolek w pierwszym sezonie. Okej. Okay i jeszcze coś tam powiedzmy zarzuca jakieś swoje zadania, więc ciężko, ciężko jest mi to ustadowić na jakiejś linii czasowej. No ale to nie, czyli to daleko jakoś od Peacemakera w teorii nie powinno być, okej. Okay. Nie, kwestia jest tego typu, że też tam y podobnie trochę jak pierwszy sezon Peacemakera, mimo wszystko Creature komando, jest dosyć samodzielne, o jeśli tak to, mogę, okay. y tak to mogę powiedzieć. No i ja żebym jeszcze dodał jedna rzecz, y bo to jest, y wydaje mi się, że to może być jakaś moja mini pasja przy następnych projektach Jamesa na mianowicie analizowanie jego seriali czy, czy filmów pod kątem muzyki, bo on sam zaznacza, że bardzo często no to jest fakt, bo jak w pierwszym sezonie na przykład już miałem momentami dosyć piosenek, bo one były bardzo często w drugim jest trochę lepiej pod tym kątem ale na przykład powiem Ci szczerze, że przeanalizowałem sobie tekst piosenki Oh Lord mhm. zespołu Foxy Shazam, czyli ta piosenka otwierająca intro do drugiego sezonu. Ta, która była na koncercie też w finale, tak? To jest ta... tak, tak, tak, mhm. tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak tekst piosenki to jest praktycznie fabuła tego sezonu. Jakby to jest naprawdę... Kiedy obejrzymy te wszystkie osiem odcinków, to zobaczymy, że to jest to, co ma nam przekazania, przynajmniej na papierze, ten, ten sezon. I powiem szczerze, że nawet jeżeli mogę się czepiać, możemy mieć różnego rodzaju uwagi, nie tylko my, ale wszyscy tak naprawdę mają, bo chyba nikt nie zachwyca się tym serialem maksymalnie, to... Fakt tego, że playlista oficjalna tego, tego, tych dwóch sezonów jest na streamingach wszelkiej maści jest rewelacyjny, bo to, to są naprawdę świetne piosenki, które różnie się prze, przekombinowują, przekazują, ale co jest też dla mnie ważne, one rzeczywiście są tym elementem opowiadania historii. Uh -huh. I, I dla mnie to działa i działało to przy Strażnikach Galaktyki bardzo dobrze i działa to do tego momentu. I kurde... Czekam na więcej, bo nawet jeżeli filmy i seriale może nie do końca będą mi podchodzić, to przynajmniej będę poznawał nową, nową muzykę do słuchania dzięki Jamesowi Gunnowi. No on w sumie fajnie się tym bawi też, bo ja widziałem, że w zasadzie przy, przed każdym nowym odcinkiem, bo ten drugi sezon już oglądałem tydzień po tygodniu, to on umieszczał zawsze playlistę. Tam były chyba 3-4 mm -hmm. piosenki z każdego odcinka, jako właśnie taki teaser tego, co, co nadchodzi. Także no to, to co mówisz, takie analizowanie odcinków pod kątem spójności pomiędzy, nie wiem, muzyką, a tym, co dostaniemy, no to to na pewno jest interesujące, rzecz I ja na koniec chociaż w sumie tradycyjnie to pewnie powinniśmy takie rzeczy na początku mówić, to ja bym chciał jeszcze jedną <grym> rzecz na sekundkę zatrzymać się, zanim się rozstaniemy, bo pomimo wielu uwag które ja mam całościowo do, do tego serialu, pomimo tego, że mówię, ten drugi sezon mi się dużo mniej podobał niż pierwszy i, i ja nie jestem specjalnie fanem Peacemaker'a jako serialu całościowo, to ja Ci powiem, że to co mi działa to jest aktorstwo i to, co cała ekipa robi z tymi postaciami, bo ja nie jestem w stanie y, łatwo, y, wiesz, tak wejść y, w te relacje, bo tak jak mówię, one mi, dla mnie są często dziwnie pisane i nie trafiają do mnie, ale uważam, że mm -hmm. i John Cena y, jako peacemaker i cała reszta y, z, no z, ja bym wyróżnił na pewno ze swojej strony y, Frediego Strome jako vigilantego, bo, bo to jest chyba w ogóle moja ulubiona postać z tego serialu, ale <śmiech> naprawdę cała ta ekipa aktorska jest y, świetna. Jest świetna, jest bardzo y, fajnie y, ogrywana i, i, i widać, że te postacie, nawet jak mówię, jak, ja, jak mi sceny zgrzytają, wiesz, tak scenariuszowo, mm -hmm, to mm -hmm. ja czuję, że te, ci aktorzy, te aktorki na przykład, czy aktorzy, no w ogóle cała ekipa ma ze sobą fajną chemię i, i, i to jest jakby taki paradoks i, to, ja to czasem nazywam takim paradoksem tego y, kina klasy B pod y, znak Rodriguez'a, gdzie tam były te wszystkie maczety, inne tego rodzaju produkcje, gdzie po prostu ja czasem miałem wrażenie, że ekipa aktorska na planie lepiej się bawiła niż ja przed telewizorem. I, tu, tak, i tutaj tak, miałem tak. też takie momenty, że ja bardziej czuję takie emocje pozytywne z planu i tego, jak oni fajnie grają ze sobą, jak się dobrze bawią, niż, wiesz, niż scenariusz do mnie przemawiał, ale to, to akurat naprawdę chciałem wyróżnić na, na plus, no bo to, to jest bardzo udany casting całością. To czy ja Ci powiem tak, że ja się z Tobą zgadzam, jak najbardziej. I rzeczywiście, nawet jeżeli ktoś tam pomysł na daną postać mi nie podchodził, to realizowane było praktycznie za każdym razem ewalacyjnie. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jak dziś dopiero pod koniec pierwszego sezonu oglądając, zrozumiałem, że ojciec Peacemakera to jest T1000 z drugiego Terminatora i ja tak po prostu, Jezus ja, ja, ja po prostu miałem wrażenie, że to jest druga rzecz, jaką w życiu widzę z nim bo, bo jakby w ogóle tego aktora tak normalnie nie kojarzę, e, więc, więc to było takie pozytywne zaskoczenie, ale do tej pory uważałem, że jedynym, e, jedyną znaną mi postacią z wrestlingu amerykańskiego, która wybiła się i została naprawdę pełno bez obrazy dla innych, pełnoprawnym aktorem, który jest w stanie zagrać nie tylko mięśniaka, ale coś bardziej dynamicznie, aktorsko, znaczy bardziej dramatycznie i tak dalej, był Dave Batista. Mm -hmm. Generalnie, jeżeli ktoś chce dobry film z Davem Batistą, gdzie on nie jest typowym mięśniakiem, to polecam The Last Showgirl, czyli film z nim i z Pamelą Anderson, który on jest tam naprawdę gra? dobry. O, proszę, to tak, tego nawet nie, nawet nie wiedziałem, że on tam występuje. Znaczy, generalnie polecam cały film, bo on jest może nie rewelacyjny, ale jest naprawdę, jest naprawdę czymś. Znaczy, czymś dobrym. I do tej pory uważałem, że właśnie Dave Batista jest tą. Tym, tym aktorem. Po tym drugim sezonie, nie po pierwszym, ale po drugim sezonie uważam, że John Cena jeżeli będzie chciał, jeżeli zawzi, zaw, weźmie się w sobie, że tak powiem, i będzie miał ambicje, ma dobrą szansę zostać uniwersalnym aktorem w różnych gałęziach, bo nawet w tym sezonie, w tym drugim pokazuje te dramatyczne momenty emocjonalne i ma na to szansę. I naprawdę trzymam za niego kciuki, bo do tej pory no, szufladkowałem go właśnie jako mięśniaka czasami głupkowatego, tak? no, nie oszukujmy się. Ta postać trochę taka jest momentami, ale tutaj potrafi pokazać, że ma coś więcej. Że, że rzeczywiście ma do zaprezentowania i trzymam za niego kciuki nie jako byłego zapaśnika, tylko jako aktora przede wszystkim. No tak, tak. To je, je się podpisuje pod tym, co mówisz, jeżeli chodzi o Johna Sinę. jak go, wiesz, widziałem przecież w kilku różnych i blockbusterach i też komediach, bo on dużo mam wrażenie gra komediowo, ale to też trochę, nie wiem, czy to nie jest kwestia tej, ja bym powiedział, takiej bardzo plastycznej twarzy, że on się po prostu fajnie sprawdza w komediach, yy, bo po Często mam tak, wrażenie, że tak. on y, potrafi grać kamienną mimiką, co wiesz, w komedii y, się ceni y, bardzo często, y, ale. No, inaczej, jakby wrestling amerykański był dobrym backgroundem pod komedię, <laughs> więc jakby. No, też. Z pełnym szacunkiem do wrestlingu amerykańskiego, bo bardzo lubię, ale no jest to też specyficzne, y, żeby umieć się z siebie samego śmiać. Tak, tak, to prawda. I, i on faktycznie tutaj y, też to, co mówisz, że przede wszystkim ma do odegrania no, y, spektrum emocji, nie? że to nie jest. Y, Mhm. właśnie jedna tylko jakaś tam maniera, jedna mina tylko, tylko tutaj ma co, co pograć i to jest fajne, także no mówię, to akurat dla mnie ten, ten casting jest na plus, zresztą no to dla mnie było też ciekawe obserwować w kontekście drugiego sezonu, bo jednak wiesz, no to jest pewna specyfika jak się już ogląda odcinek po odcinku tydzień po tygodniu jak na przykład postać grana przez żonę Gana, czyli Jennifer Holland, Emily Harcourt jak ona mam wrażenie, że się wybija bardzo mocno na pierwszy plan w tym drugim sezonie i jak nagle staje się takim kołem zamachowym trochę tego, tego serialu, no co też no, pokazuje, że to był udany casting nie? i ona też wypadała no tak, tak, właśnie tak. fajnie czy w tych scenach akcji bo ona przecież miała, nie wiem czy nie więcej scen walki niż Peacemaker w drugim sezonie tak naprawdę. Także no, no mówię, to jest, to jest na pewno udana rzecz, chociaż powiem Ci, Sef, że trochę mnie rozwaliłeś, mówiąc, że Roberta Patryka nie poznałeś i, i też, że go kojarzysz <głosy> tylko jako te 1000 bo to dla mnie jednak jest aktor wielu <głosy> wielu ról, począwszy od archiwu Mix, także no ciekawe, ciekawe, że, że w sumie <głosy> go nie kojarzysz z innych ról, no ale, ale spoko. Ja się ucieszyłem bardzo, jak go zobaczyłem, bo jednak widać, że to już pomału y, to role Nestorów rodów właśnie mu no... niż ojców będą przypadały, także zawsze przyjemnie go zobaczyć na, na wielkim ekranie. Jak najbardziej, oczywiście. To dobra, no to chyba w zasadzie ja się wyprztykałem. Nie wiem, czy coś ty jeszcze byś miał ciekawego ja... do dodania. Nie, ja, ja wszystko czeka... czekam mimo wszystko na więcej, czekam na więcej muzyki, czekam na więcej historii e, i, i też nie powiem, Jestem zaintrygowany tym, w którą stronę to pójdzie, jak to właściwie wyjdzie i co dostaniemy z tymi naszymi bohaterami dalej. No ja też jestem bardzo zainteresowany, no tym, tym bardziej, że teraz właśnie po tym pismakerze, po Supermanie no zaczynamy widzieć zręby tego większego uniwersum. Zaraz będziemy mieli przecież ten serial o latarniach, zaraz Supergirl, więc wejdziemy w taki okres DC, jak miał Marvel za swoich najlepszych czasów, gdzie się wyczekiwało trochę, jak, jak, jak to wszystko się będzie przenikało i ja patrząc na Peacemakera, i też na, te na ten nadchodzący serial o latarniach, to powiem Ci, że będę bardzo wypatrywał tego, jak DC podejdzie właśnie do tych kwestii na linii seriale i filmy, bo Ty wspomniałeś tego, że nie oglądasz seriali aktorskich z MCU i ja Ci mm -hmm. powiem, co nie wiem, czy jest kontrowersyjną opinią, że według <śmiech> mnie te seriale w ogóle do niczego nie są potrzebne. W tym sensie, ok, że one... Y ja oglądałem tylko kilka, ale na przykład, nie wiem, specjalnie nadrobiłem Falkona i Zimowego Żołnierza przed Thunderboltsami, bo myślałem, że to będzie miało jakieś znaczenie. I ja nieodparte mam wrażenie i poczucie, że te seriale stwarzają pozory ważności, a tak naprawdę wszystkie filmy są i tak pisane w taki sposób, żeby znajomość czy nieznajomość serialu niczego nie psuła ani w niczym nie pomagała, więc... No. No, jestem bardzo ciekawy właśnie na ile Gun w DC będzie chciał to robić inaczej może i, i jak oni do tego podejdą i, i, ile i też ile wyciągnie wniosków mimo wszystko bo mam nadzieję, że jakby to, to nie jest tak, że ja źle życzę MCU, ale no jeżeli rzeczywiście konkurencja popełnia błędy to wyciągnijmy wnioski z niej od niej i tyle no tak, no w sumie to, to jest akurat taki ciekawy moment na tym froncie wojny DCU i MCU, no bo to jednak role się trochę odwróciły, nie? Że w sumie DC no. jest na wznoszącej, a Marvel trochę jest na tej tendencji spadkowej. No zobaczymy, zobaczymy, co nam ta przyszłość przyniesie. Otóż to. Dobra, dzięki Ci, Sef w tym układzie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, no i dziękujemy oczywiście naszym słuchaczom, za to, że byli z nami. Tak, podzielcie się jak zawsze wrażeniami, czy bliżej wam do Sewa w podejściu i w ocenie tego serialu, czy może nie jestem jedyną osobą, do której ten serial nie trafił, no a my, mam nadzieję, Sew spotkamy się niedługo już teraz raczej przy okazji Predatora. Psz, tak jest, znowu Predator. Dzięki no, bardzo. To jeszcze raz dzięki, cześć. Na razie cześć.